Podcast Manipulacje bez przytomnością. Historie niedoskonałe z podcastu Manipulacje bez przytomnością. Wraz z nadchodzącą wiosną dni nabrały tempa i niebawem Biance wróciło zdrowie. Choroba okazała się na szczęście niegroźna i pomimo, że dziewczyna miała miejski, niezaprawiony w boju organizm, czuła się z każdym dniem lepiej. Bogna odetchnęła więc wreszcie z ulgą i mogła wybrać się do bratostwa z podziękowaniem. Wizyta ta okazała się szczególnie miła i wylewna w uczucia. Chyba obie z Alinką nie zdawały sobie do końca sprawy z tego, jak bardzo za sobą tęsknią, a i Martin, choć jak zwykle mocno zajęty, wygospodarował trochę czasu, by nacieszyć się siostrą. Alinka ze smutkiem na twarzy przekazała Bogusi najnowsze wieści. W ubiegłą niedzielę pochowali na wiosce poczciwą Antkowiakową. Dla niej ta zima okazała się ostatnią. Staruszka chorowała już długo, a od niedawna była już tak słaba, że z trudem wstawała z łóżka. Miała w końcu swoje lata. A choć wcześnie została wdową, odchowała dzielnie czterech synów. Niestety większość z nich, woląc miastowe życie, poszła w świat. Przy matce pozostał się tylko najmłodszy z nich, Antek. Okazał się jednak zupełnie nieodpowiedzialny, a do tego leniwy, bo przy polu robił tylko tyle, co by z głodu nie zginąć. Ale najgorszy z wszystkiego to był jego pociąg do wódeczki. Przesiadywał dnie całe w gospodzie, zostawiając chorą matkę w samotności. Ileż to razy Alinka z Martynem próbowali przemówić mu do rozumu. Nawet sama Bogna, ale wszystko na nic. I tak, któregoś wieczora wracając jak zwykle z gospody do domu, Antek znalazł matkę nieżywą. Umarła w samotności, jak co wieczór czekając na powrót syna. Owszem, po pierwszym szoku Antek zaklinał się, że nie weźmie już więcej kieliszka do ust i że zmieni teraz postępowanie. Ale kiedy tylko nad nieboszczką zamknęło się wieko, znów zaczął pić na umór i to chyba jeszcze gorzej niż wcześniej. Tłumaczy wszystkim, że to ze smutku po zmarłej, ale cała wioska przecież wie, jakim był dla matki, kiedy ta jeszcze żyła. Aż Martyn nie wytrzymał i znów poszedł do niego pogadać i przemówić mu do rozsądku, ale tego chyba darmo u Antka szukać, bo i owszem, po matce już nie rozpacza, ale pić pije tak samo. A jak sobie już popije, to odgraża się wszystkim, że on teraz jest pan wielki, kiedy sam na gospodarstwie został. Opowiada, co to on teraz nie zrobi, a wszystko to tylko czcze słowa i z tego Antka to już chyba nic nie będzie. Ano, westchnęła Bogna, a Antkowiakowej żal. A żal, żal! Ale co ona z tym Antośkiem miała, to tylko Pan Bóg jeden wie, odparła Alinka. Słuchaj, jak ci się tam wiedzie w tym lesie? A, jakoś idzie. Bianka już zdrowa, to i najważniejsze. Barcy zagląda tam do was? Trącił Martyn. Zagląda. Pewnie prosiłeś go, żeby miał na nas baczenie. No prosił, żem, prosił. No to on teraz do nas prawie co dzień zagląda. Coś mi się zdaje, że mu się Bianka przypodobała. No co żeś ty bogna, zdziwiła się Alinka. No co? Ładna jest, toż widzę jak barcy na nią okiem łypie. Patrzcie go, ludzie, zadumała się Alina. No a ona, ona też ku niemu skora? Dopytywała. Trudno zgadnąć, bo nic po sobie nie daje znać. Ale ona przecie mężata. Mężata, nie mężata, krew nie woda. Zresztą, jaki to ci to mąż, co ją z chaty wygnał precz! Zdrzeźniła się Alina. Będę szła już. Bogna podniosła się z kuchennej ławy. – Dzień niby dłuższy, ale raz dwa patrzeć, jak się ściemni. A droga daleka. – To poczekaj chwilę – zerwała się tym razem Alinka i zaczęła przygotowywać dla Bogny koszyk. – Nie puszczę cię przecie próżno! Nagle usłyszeli łomot do drzwi. W progu stała Wojciechowa, karczmarka. Wpadła do środka zdyszana, z wypiekami na twarzy i od razu zaczęła. – Był dziś taki jeden, co o was pytał! dyszała. Tom przyleciała zaraz powiedzieć. Kto, o kogo pytał? O nas? zasypała ją pytaniami Alina. No, o was przecie mówię, znaczy Bogna, o tę Biankę, co mi się zdaje, że mu chodziło. Siadaj, Wojciechowa i gadaj. Alina usadziła ją przy stole. No więc był dziś taki jeden, odsapnęła kobieta. Powozem przyjechał, wypachniony, w surdut ubrany, jakiś wielki pan z miasta. Był z nim dzieciak jakiś, ale żem dobrze nie widziała, bo z powozu nie wysiadał. Chłopiec znaczy się. I co chciał? Ciągnęła Alina. No wszedł i od razu do mnie wypytywać zaczął. Czy tu przypadkiem nie ma takiej jednej z miasta pani, bo szuka jej i słyszał, że właśnie tu być powinna. No i co? I co mu powiedziałaś? Chciała wiedzieć Alina. No nic. Jak grubżem milczała. Znaczy się, powiedziałam mu, że żadnej takiej tu nie ma i nie było. Dobrze m zrobiła? Dobrześ zrobiła, odetchnęła Alinka, a Bogna wraz z nią. No a jak on wyglądał? Pytała teraz Bogusia. No, wysoki, chudawy raczej, bo nasze chłopy to jak się patrzy, a tamten to taki mizernawy był jakiś, ale wystrojony, że u nas to i w niedzielę takich nie widać. Łeb czarny, wąsiska, no jak chłop. Zapadło milczenie. Każdy zastanawiał się, co to mogło znaczyć. Wojciechowa wpatrywała się to w twarz Alinki, to Martyna, to Bogny, wyczekując niecierpliwie, aż któreś coś powie. Pierwsza odezwała się Bogusia. To ja lepiej już polecę. Wstała. Wojciechowa, dobrze zrobiła. Uściskała ją. No leć już, lepiej leć, poparła ją Alina, wciskając jej w dłonie koszyk. Masz tu chociaż trochę jajek. Uściskały się. Martyn posłał jej ciepłe spojrzenie ponad stołem i Bogna wyszła z bratowej chaty, kierując się w stronę lasu, gdzie w niewielkiej chacie czekała na nią przecież Bianka. Słońce zachodziło już. Ziemia pachniała i uginała się pod stopami, miękka od śniegowych roztopów. Pierwsze maleńkie zielone listki migotały w ostatnich pomarańczowych promieniach słońca. Las ożywał. Bogne pochłaniały nowiny przyniesione przez karczmarkę. To z pewnością chodziło o Biankę, bo o kogożby innego. Czego ten niegodziwiec jeszcze od niej chce? Dlaczego nie daje jej teraz spokoju? Teraz, kiedy już nabrała nowej nadziei i z tym, co jest pogodziła. Może lepiej będzie jej o tym w ogóle nie mówić? Po co biedaczkę niepokoić i burzyć jej spokój? Z drugiej strony, uczciwiej byłoby niczego nie ukrywać. Co zrobić? Co zrobić? Czasu do namysłu zostało już niewiele, bo właśnie przez łysawe jeszcze konary dostrzegać zaczęła już znajomy kształt leśnej chatki. Kiedy już prawie wchodziła w światło polany, dostrzegła na przeciwległym krańcu jakąś postać, która stała nieruchomo i ze skupieniem obserwowała chatę. To barcy. Rozpoznała go, zanim sam zauważył ją również i spłoszony zniknął wśród gałęzi. Co tutaj robił? Dlaczego tak nagle uciekł? Pytań pojawiało się coraz więcej. Bogna przyspieszyłaby by wreszcie znaleźć się w domu. Weszła do środka. Na łóżku z twarzą wtuloną w poduszkę leżała Bianka. Miała porozrywaną koszulę. Wyswobodzone z chusty jasne włosy rozsypały się w nieładzie i opadały na nagie, drgające ramiona. Bianka płakała. Podcast Manipulacje bez przytomnością So